Dzień dobry, dzień dobry, ja nazywam się Maciek Sobol i prowadzę bloga namyślnikrower.com, a to jest podcast koło roweru. Ta audycja jest wypełniona rowerami po brzegi, znajdziesz w niej mnóstwo inspiracji, wywiady z interesującymi osobami i dowiesz się mega, mega dużo na temat tego wspaniałego środka transportu. Mam nadzieję, że ubrałeś słuchawki, bo zaczynamy! W tym odcinku powiem Ci kilka słów o sobie. Powiem Ci dlaczego zdecydowałem się nagrywać podcast, czego będzie on dotyczył, a na samym końcu zdradzę Ci kto będzie gościem kolejnego odcinka. No i stało się, jest godzina czwarta nad ranem, a ja właśnie dopijam poraną kawę i zaczynam nagrywać pierwszy premierowy odcinek podcastu koło roweru. Nie ukrywam, że rozpiera mnie duma, dlatego że nie dość, że jest to pierwsze tego typu moje przedsięwzięcie, to jednocześnie jest to pierwszy polski podcast poświęcony tematyce rowerowej. Um, dobra, no to ostatnie zdanie nie do końca jest prawdą, dlatego że 4 lata temu pojawił się podcast o tytule Warszawski Rower, ale została po nim strona internetowa, odcinki nie są już nigdzie dostępne. W tym miejscu chcę ci powiedzieć, że nie musisz martwić się pamiętaniem wszystkich linków i filmów i innych fajnych rzeczy, o których tutaj mówię. Znajdziesz je wszystkie pod adresem na myślnik rower.com ukośnik 001. Zresztą przyglądnij się okładce tego podcastu, tam znajdziesz nazwę bloga, więc dopisz do niej tylko ukośnik 001 i już jesteś we właściwym miejscu. Dobra, no to w takim razie zaczynamy już na poważnie. Ten podcast zdecydowałem się nagrywać w zasadzie dlatego, że od małego byłem bardzo wygadany i przeszkadzałem na wszystkich lekcjach, a zwłaszcza na języku polskim. I, o, chciałbym pozdrowić przede wszystkim moje panie polonistki, panią Janę Budzik, Renatę Uriarz i Marię Baczyńską. Strasznie was proszę nie zaglądajcie na mojego bloga, bo dalej się nie nauczyłem pisać. Dobra, bo robią się z tego jakieś takie pamiętniki nastolatki, więc wrócę do, do, do właściwego tematu. Z podcastami mam do czynienia mniej więcej gdzieś od 2009 roku. Słuchałem w tym czasie kilku audycji z Polski, z zagranicy. Obecnie tych, lista tych podcastów mocno się różni. Jedno odeszło zapomnienie, a, a inne gdzieś tam pojawiły się w ich miejsce. Są jednak podcasty, których słucham od kilku lat i skoro już zacząłem nagrywać własny, to serdecznie polecę polski podcast o nazwie Tchnienie Grozy, a sam podcast zdecydowałem się nagrywać, ponieważ pozwala on przekazać emocje, a jednocześnie nie jest aż tak stresujący jak występowanie na filmach. Normalnie jestem osobą wygadaną i nie mam jakichś takich większych problemów z wysławianiem się, ale gdy ustawi już aparat włączę nagrywanie, to zaczyna się dziać magia. Żadnie mi mina, zaczynam się zacinać i jąkać. W sumie, żeby nie być gołosłownym, to, to pod spodnianym wcześniej adresem wrzucę mój pierwszy filmik jaki nagrałem, zobaczycie mniej więcej o co chodzi. Poza tym podcast mogę nagrywać w piżamie, co zresztą niniejszym czynię. Oczywiście nie znaczy to, że mój kanał na YouTube zniknie i będzie, będzie cały czas rozwijany tak jak i podcast. Kolejną fajną rzeczą jest to, że podcastu można słuchać wszędzie i pewnie robisz to w pracy, ale możesz to robić również podczas jazdy rowerem, do czego zresztą serdecznie cię zachęcam, będziesz takim maniakiem rowerowym do kwadratu. W każdym razie, jeżeli zacząłeś to robić słuchając w pracy, to zawsze możesz sobie go zgrać na, na telefon, wziąć słuchawki i ruszyć się z domu gdzieś przejechać. Obiecuję ci, że wyjdzie ci to na zdrowie. Ten, ten podcast można ściągnąć z iTunes. Jest on też wrzucony do aplikacji na Androida. Wszystkie miejsca, w których będzie go można znaleźć, wymienię na blogu, także o to się nie martw. I od razu mówię, ten podcast będzie nagrywany średnio co dwa tygodnie. Przynajmniej taki mam zamiar. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A zdecydowałem się go nagrywać, dlatego, że bardzo lubię kontakty z ludźmi. Już od dawna chodziły mi po głowie wywiady. Pomyślałem, że skoro mam bloga, to, to właśnie po, po części dzięki niemu będę mógł rozmawiać z interesującymi osobami. I podcast daje mi taką możliwość, no a przy tym jest zdecydowanie mniej męczący niż takie słuchanie ośmiostronicowego wywiadu. Zresztą, kto jeszcze w ogóle ma czas na takie rzeczy? Sposób nagrywania podcastu jest banalnie prosty. Na, przepraszam, banalnie prosty ale mocno pracochłonny. Osobiście nie wydawałem jakiejś fury pieniędzy na sprzęt. Nie, nie zlecam tego nikomu. Tylko wszystko montuję własnoręcznie. No, trzeba było ogarnąć jakąś muzyczkę na intro, jakiś hosting i wtyczkę na bloga. Jako że nauczyłem się wcześniej obrabiać filmy to z oprogramowaniem do dźwięku poszło dość gładko. A że jestem zwolennikiem słuchania muzyki na słuchawkach to, to też nie musiałem tego kupować. Zresztą, jeżeli interesujecie, na jakim sprzęcie wszystko ogarniam, to pod adresem na myślnikrower.com ukośnik 001 znajdziesz całą listę sprzętu oraz aplikacji i fotkę tego sprzętu. Jeżeli podobała Ci się muzyczka, jaką słyszałeś na wstępie, to również podrzucam tam link do, tej, do, te, do tego utworu. Zresztą, tak jak mówię, to wszystko nie było problemem. Dużo. Trudniej było znaleźć gościa, zrobić research, przygotować pytania, przeprowadzić rozmowę. No i zrobić to w taki sposób, aby przyjemnie Ci się tego słuchało, no bo nie ukrywam, że na tym najbardziej mi zależy. Zresztą, tak. No myślę, że, że w, kolejnej, w kolejnych minutach usłyszysz jakieś tam taką zajawkę, że tak powiem, z następnego wywiadu a w kolejnych minutach również dowiesz się w ogóle, kto będzie gościem kolejnego podcastu. Nazwa podcastu sama w sobie wzięła się, stąd, że chciałem rozszerzyć moją dotychczasową nazwę, czyli na rower. No i wymyśliłem, na rower i więcej. No nie był to jakiś przełysk inteligencji. Zresztą w ogóle, gdy powiedziałem, Moim znajomym, że zaczynam nagrywać podcast, nie podawałem wtedy jego nazwy, bo jej jeszcze, jeszcze nie miałem, to praktycznie każdy z nich stwierdził, że robi się ze mnie rowerowy Michał Szafrański. Prawda jest taka, że lubię czytać jego bloga jakoszczędzaćpieniądze.pl a Michał jest moją wielką inspiracją i kopalnią wiedzy, natomiast brakuje mi do niego po prostu lata świetlne. Mam nadzieję, że uda mi się wy... U... U... Ojejku... Mam nadzieję, że uda mi się utrzymać wysoki poziom i udowodnić, że dam radę nagrywać na równie wysokim poziomie. Jak to wyjdzie życie oczywiście samo zweryfikuje. No i wracając do nazwy. Poprzednią nazwę odrzuciłem po czterech sekundach później było kilka innych między innymi dwa koła roweru. Aż wymyśliłem to co teraz. Ta nazwa mi się spodobała ze względu na swoją wieloznaczność dlatego, że Koło roweru może być traktowane jako fizyczny przedmiot zbudowany ze szprych, obręczy i piasty. I tak dokładnie wygląda zresztą okładka, ale też jako taka gra słowna sugerująca, że tematyka podcastu będzie dotyczyła tematów około rowerowych. Gdy uznałem, że nazwa podcastu jest w porządku, nagrałem pierwszy odcinek, nagrałem drugi odcinek... Napisałem maile do kilku osób, które chciałbym gościć, wykupiłem hosting, zainstalowałem te wszystkie wtyczki, mój przyjaciel zrobił dla mnie okładkę podcastu, a była to kupa roboty, żeby to fajnie wyglądało. Mam nadzieję, że jest przyjemna dla oka. No i właśnie dopiero wtedy postanowiłem przypadkiem sprawdzić, czy przypadkiem nie będę żerował na czyjejś nazwie. Wpisałem w wyszukiwarce szukaną frazę, kliknąłem z nadzieją w Enter i BUM! 850 tysięcy wyników, a na pierwszym miejscu strona pod adresem kołoroweru.pl Wszedłem w ten link. Stopka mówi, że, że strona powstała w 2004 roku i funkcjonuje do dziś. Myślę sobie no to mam przerąbane. Zaglądam co znajdę na stronie. Jeszcze się okazuje, że jest ciekawa. Jest dużo porad rowerowych związanych z wyjazdami, takimi sakwami i tak dalej. I muszę szczerze powiedzieć, że się załamałem, bo tyle pracy włożone, a ja po prostu wcześniej nie, nie sprawdziłem, czy, czy przypadkiem właśnie nie będę żerował na czyjeś nazwie. I no, chwilę mi zeszło, żeby, żeby się gryźć ze sobą, czy, czy w ogóle podejmować wyzwanie i, i ruszać z tym podcastem. W zasadzie to o mały włos ten podcast prawie by się nie ukazał, ale uznałem, że, że biorę to na klatę i puszczam podcast. Jest już zbyt wiele zobowiązań i tak dalej. Poza tym chcę sobie udowodnić, że, że umiem coś takiego robić. No i głupio by było, gdybym nawet nie zaczął. Także mam nadzieję, że będzie, będzie w porządku i jakoś powiedzmy uratuje się tym wszystkim, że, że korzystam z takiej, a nie innej nazwy, no i że właściciele tamtej strony nie będą mieli nic przeciwko. W tym miejscu chcę Ci wytłumaczyć. Jeżeli masz mały mindfuck, to ten odcinek tak naprawdę nagrywam po raz drugi. No właśnie pierwszy, pierwszy nagrałem jeszcze bez sprawdzenia i postanowiłem, że, że zrobię to jeszcze raz i od razu wytłumaczę co i jak, bo, bo wiem że na pewno pojawiłby się gdzieś komentarz, że e, jest już strona o taki nazwy i tak dalej. No to dobra. Teraz powiem ci o czym będzie koło roweru. Potem, e, potem usłyszysz małą zajawkę z następnego odcinka. Które ukaże się za dwa tygodnie. A na sam koniec jeszcze sobie troszeczkę pogadam. Także jeżeli chodzi o tematykę, to na chwilę obecną planuję głównie wywiady. Szukam interesujących osób, które są mocno związane z tematyką rowerową. Nie, nie wykluczę. Jejku, właśnie, jest, jest jeszcze zbyt wcześnie. Nie wykluczam też zaprosić raz na kilkanaście odcinków osób niezwiązanych z rowerem. Jest to jednak długa, długa i daleka droga, także na razie nie, nie, nie musisz się spodziewać takich, takich rzeczy. Na chwilę obecną też planuję nagrać jak na razie minimum 10 odcinków. Póki co nagrane mam dwa, także również daleka droga przede mną. Jak mówił Michał sporo startujących podcasterów nie nagrało więcej niż 10 odcinków, więc jeżeli e, znasz jakieś fajne interesujące osoby i uważasz, że, że chciałyby wystąpić w tym podcaście wejdź na adres na myślnik 001 i zostaw wiadomość w komentarzu pod tym odcinkiem. Może coś, coś fajnego razem ogarniemy. Um. Chciałbym, aby większość odcinków została nagrana w podróży, gdyż wraz z mikrofonem, statywem i słuchawkami chciałbym odwiedzać moi, moich gości. Drugi odcinek właśnie udało się w ten sposób nagrać. No i można żyć, że, że gościliśmy się nawzajem. Także zapraszam Cię do posłuchania takiej króciutkiej zajawki. I pamiętaj, że cały wywiad będziesz mógł usłyszeć za dwa tygodnie. Ghostbike to jest rower, który stawia się jakby po śmierci rowerzysty, upamiętniając to zdarzenie i rowerzystę. To jest trochę odpowiednik krzyży, który stawia się w, przy szosach, w miejscu, gdzie doszło do wypadku śmiertelnego. A, a jeśli chodzi o kulturę rowerową, to jest trochę tak, że ja sobie dopiero zdałam sprawę, że jest jakaś kultura rowerowa. Kiedy poznałam Maćka, przyjechaliśmy, przyjechaliśmy do Krakowa i zobaczyłam, że to ma jakby znaczenie, że jeździsz po ulicy i powiedzmy jesteś ruchem ulicznym, a nie jeździsz powiedzmy no, tak, chodnikami. I wydało mi się to, jakby też zaczęłam dostrzegać bardzo dużo rzeczy związanych z, z rowerami, że rowery, Wiesz, mogą mieć, nie wiem, amortyzatory, mogą mieć koszyki, mogą wyglądać, nie wiem, bardziej sportowo, miejsko, mogą być towarowe. Poznaję tego nie widziałam. Znaczy, wiedziałam, że wszyscy, jeżeli jeżdżą rowerami, ale wiesz, ja nie, nie, nie, nie zwracam uwagi na to, czym tak naprawdę jeżdżą. Rower to był po prostu coś do przemieszczania się z punktu A do punktu B. W takim razie powiedzcie mi, od jak dawna poruszacie się rowerami? Mówię tutaj o takim dojeżdżaniu codziennie do pracy, na uczelnię itd. I czy w ogóle posiadacie samochód i widzicie jakiś sens w posiadaniu, jeżeli, jeżeli auta nie macie? Ja widzę sens w posiadaniu. Może zacznę od końca. Ja widzę sens w posiadaniu samochodu w momencie, kiedy się przeprowadzam i trzeba przewieźć wszystkie graty. Wtedy okazuje się, że jednak samochody mają pewne zalety. Na szczęście mój brat ma auto dostawcze, więc to jest ułatwione. Osobiście posiadam prawo jazdy, nie mam samochodu, ponieważ zwyczajnie nie jest mi w tej chwili potrzebny. Mieszkamy mieszkam w centrum miasta, więc, więc w centrum Krakowa posiadanie samochodu to naprawdę jest więcej kłopotu niż, niż pożytku. A jeżdżę na rowerze regularnie od 5 lat, od momentu kiedy właśnie zamieszkałem bliżej centrum i, gdzie, i kiedy te odległości stały się bardziej rowerowe. Natomiast moim, znaczy mam takie spostrzeżenie na temat samochodu, że jednak to jest taki okej, okay, dobra, mieszkając na co dzień w dużym mieście i mieszkając na co dzień powiedzmy w okolicach centrum nie potrzebuję go, ale są takie sytuacje, kiedy na przykład idziesz sobie nie wiem, pozwiedzać do Sandomierza na przykład. Nagle się okazuje, że jest niedziela, godzina 15 i naprawdę nie możesz się dostać z powrotem do Krakowa. <śmiech> Mieliśmy taką sytuację pewnego, tak. pewne, pewnego weekendu. <śmiech> to może mała dygresja, jak się mieszka właśnie w dużym mieście, to człowiek patrzy na resztę Polski z perspektywy takiego Krakowa, czyli na przykład wydaje ci się, że możesz iść na dworzec i sobie jechać w dowolne miejsce, pociągiem bądź autobusem, no bo są te połączenia. Natomiast okazuje się, że będąc w Sandomierzu nie, nie jest tak łatwo przemieścić się w dowolne miejsce, zwłaszcza z rowerem, który trzeba wpakować do, mhm. do tego środka transportu. No i jest problem, ponieważ jeżdżą tylko małe busy, do których roweru nie wsadzisz. I właśnie pomyśleliśmy, że samochód tak przydaje się do turystyki, żeby sobie pojechać w miejsce mhm. X z rowerami tam pojeździć i wrócić. Tylko my na przykład, znaczy ja w każdym razie nie wiem, czy na przykład nie szłabym bardziej w współdzielcze samochody, w sensie mieć to z grupą znajomych, wymieniać się, bo różne mamy, powiedzmy, potrzeby w związku z samochodem. Jedni potrzebują, no nie wiem, miary codziennie, drudzy co, nie wiem, weekend, niektórzy co raz na tydzień, więc jakby to jest jak opcja dla nas. A jeśli chodzi o to drugie pytanie, od kiedy? Bo ja jeżdżę na rowerze, tak regularnie dojeżdżając do szkoły pracy. Gimnazjum. Gimnazjum. Mam Gimnazjum. staż. A czyli jakiś rok. <śmienic> Proszę Cię. Dobra, mam nadzieję, że Ci się podobało i z wielką chęcią posłuchasz kolejnego odcinka za dwa tygodnie. A teraz zróbmy sobie taki mały żart z osób, które przewinęły od razu do samego końca, żeby się dowiedzieć z kim porozmawiam w kolejnym odcinku. Zamiast opow opowiedzieć o tym na końcu, to zrobię to teraz. Jak usłyszałeś, a będzie to dwójka bardzo sympatycznych osób. Oni zajmują się tematyką rowerową i prowadzą bloga. Nie wiem, czy zdradzać teraz e, nazwę, dlatego podpowiem tylko, że nazywają się Maciek i Maja. E, ogólnie podcast, w podcaście... Ach, przepraszam, najmocniej znowu jeszcze spanie. Kawa nie, nie wbiła się w żyły. E, w następnym odcinku porozmawiamy sobie o tym, jak zmieniają się polskie miasta, jak, z jakimi trudnościami borykają się miejsca rowerzyści. I ogólnie jakoś tak spróbuj, spróbujemy podejść do tematu poruszania się rowerem po mieście od strony użytkowników, a nie od strony jakiejś tam infrastruktury i, i urzędniczych przypisów. Jeżeli wysłuchałeś tego podcastu do, do końca, tak w ogóle, to, to przy dowolnym poście napisz na Facebooku hashtag koło roweru. Bardzo jestem ciekaw, ilu z was mnie teraz słucha. A ja będę już kończył powoli, także chciałem przede wszystkim podziękować paru osobom, dzięki którym zdecydowałem się wystartować z podcastem. Więc przede wszystkim chcę podziękować mojej dziewczynie za to, że mnie wspiera i nie złości się, że mam dla niej ostatnio mniej czasu niż zwykle. Moim, moim przyjaciołom Dominikowi za to, że dał się wymęczyć słuchaniem tych wszystkich prób, pomógł mi ogarnąć okładkę. Od razu w tym miejscu chcę ci powiedzieć, że Dominik zajmuje się projektowaniem naklejek rowerowych i takich innych fajnych projektów graficznych. Między innymi on również ogarnął logo bloga. Link do jego strony znajdziesz w adresie. Chcę podziękować Marcinowi za wsparcie i również za to, że, że dał się wymęczyć słuchaniem tych wszystkich prób. Moim nauczycielom za to, że nie wzywali moich rodziców tak często jak powinni. Michałowi Szafrańskiemu z bloga jak oszczędzać Pieniądze.pl, za inspirację do stworzenia podcastu. Krzyśkowi Gonciarzowi za film Jak używać mikrofonu. Ten gość naprawdę, naprawdę wie chyba wszystko na ten temat. Łukaszowi Jakubiakowi za niesamowitą prelekcję pod tytułem Skąd brać siłę i motywację do realizacji swoich pomysłów. Ten film koniecznie, koniecznie trzeba oglądnąć, robi po prostu siekę z mózgu. Gość jest niesamowity, nie tylko, powiedzmy tak, jego program 20 metrów kwadratowych jest fajny, natomiast jak obejrzałem jego prelekcję, to po prostu zmiotło mnie z powierzchni ziemi. Zarezeruj sobie koniecznie, koniecznie 20 minut i obejrzyj, bo naprawdę warto. No i co? I chcę po podziękować całej reszcie osób, które mnie wspierały. E Dzięki wielkie. E Mam nadzieję, że, że uda mi się dotrzymać obietnice, które poskładałem i, i wszystko będzie w porządku. E Na koniec jeszcze chcę Ci tylko przypomnieć, że te wszystkie linki do stron, do blogów, filmy i inne rzeczy poruszane w dzisiejszym podcaście znajdziesz pod adresem namyslnikrower.com/kośnik001. Jeszcze raz, jeżeli ten adres jest dla ciebie za trudny, przyglądnij się okładce podcastu, tam znajdziesz nazwę bloga, więc dopisz tylko ukośnik 001 i już jesteś we właściwym miejscu. Jeżeli przewinąłeś ten odcinek, żeby sprawdzić o czym będzie następny. To dla ułatwienia podpowiem ci, że opowiedziałem o tym gdzieś w trakcie. Nie ma drogi na skróty. Także dzięki wielkie jeszcze raz za słuchanie. Czekam na jakieś ciepłe słowa albo niekoniecznie ciepłe. W każdym bądź razie bardzo interesuje mnie twoja opinia. Co sądzisz o podcaście? Czy warto nagrywać? No i propozycje, kogo chcielibyście usłyszeć w kolejnych odcinkach. A teraz jeszcze posłuchajmy kawałek tej zajebistej muzyczki.